Dzisiaj chciałbym mówić na temat bojaźni Bożej. Co to znaczy bać się Boga? Wiemy i doświadczamy, doświadczyliśmy tego, że jesteśmy wyrwani z ciemności i przeniesieni do światłości. Mamy takie doświadczenie. Wiemy, że nasze poprzednie życie, stan w jakim byliśmy, był ciemnością. Czasami bardziej gęstą, czasami może mniej gęstą, ale ciemnością. Z niej wyrwani i przeniesieni do światłości. Jesteśmy również wyrwani spod władzy szatana i przeniesieni pod władzę Boga. Czy mamy takie doświadczenie, że ten, który kiedyś sterował naszym życiem, prowadząc je do destrukcji, prowadząc je do przedwczesnego końca niezgodnego z wolą Bożą, ten już nie ma wpływu na nas. Albo przynajmniej nie ma już wpływu przemożnego, próbuje ale nie ma już tego wpływu, bo jesteśmy pod wpływem Boga. Mamy takie doświadczenie? Czy doświadczyliśmy tego, że grzech już nie panuje w naszym życiu? Nie jesteśmy jego niewolnikami. To, do czego kiedyś byliśmy zmuszani, w czym tkwiliśmy, z czego nie mogliśmy się wyrwać dzisiaj, jesteśmy od tego wolni. Czy mamy takie doświadczenie? Chociaż ja wiem, że czasami popełniamy błędy, czasami grzeszymy, czasami upadamy, tak, to prawda, ale grzech nad nami nie panuje. To jest zupełnie coś innego. Nie steruje naszym życiem. Nawet jeśli w jakimś momencie popełnimy coś złego, to mamy moc, mamy możliwości, by prowadzić nowe życie. I chciałbym teraz zadać Wam takie pytanie, co Ciebie, co mnie powstrzymuje przed uleganiem grzechowi? Co mnie powstrzymuje przed grzeszeniem? Ja udzielę kilku odpowiedzi, ale jeżeli będą jeszcze inne, będziecie mogli je powiedzieć. Na pewno powstrzymuje nas przed grzeszeniem miłość do Boga. Kochamy Boga i nie mieście nam się w głowie i sercach wyobraźni to, żebyśmy mogli od tak świadomie, lekkomyślnie, beztrosko grzeszyć, sprzeciwiać się Bogu, ponieważ Go kochamy, ponieważ jest naszym Dobrym Ojcem. Kochamy Go. Z pewnością obecność Ducha Świętego w nas, pieczęć Ducha, tak jak mówi Słowo Boże. Wiecie, co to znaczy słowo pieczęć? Bo dzisiaj pieczątki to są takie na tusz. Kiedyś pieczęć odciskana była w wosku czy laku. To znaczy kształtowała powierzchnię tego, do czego była przykładana. Pieczęć, odcisk pieczęci miał charakter wypukły. I kiedy Biblia mówi o tym, że jest na nas pieczęć Ducha Świętego, to nie znaczy tylko, że zostaliśmy pokolorowani w jakiś sposób, ale to znaczy, że zostaliśmy ukształtowani, przemienieni. Ta pieczęć zmieniła nasz wygląd. Ta pieczęć zmieniła jakość naszego życia. Ta pieczęć ukształtowała nas inaczej. A więc obecność Ducha Świętego z pewnością powstrzymuje nas od grzechu. Pewnie i Słowo Boże, Biblia, Gdybym was dalej pytał, taka odpowiedź by padła. Oczywiście znajomość Słowa Bożego sprawia, że unikam grzechu, ponieważ wiem, że to i to i to Bogu się nie podoba. Gdybym tego nie wiedział, może miałbym wątpliwości, może nawet mógłbym czy mogłabym to robić, ale ponieważ Słowo tak mówi, w związku z tym jest dla mnie to hamulcem, aby nie grzeszyć. Mamy też nowe sumienie, czyli polepszoną świadomość tego, co jest dobra, co złe. Mamy sumienie? Oczywiście, że mamy sumienie. Myślę, że każdy człowiek ma, rodzi się sumienie, oczywiście można je w jakiś sposób zatracić, ale generalnie każdy człowiek ma świadomość tego, co jest dobre, a co złe, aczkolwiek pod wpływem Słowa Bożego, Ducha Świętego, nasze sumienie, świadomość tego, co dobre, co złe ulega pogłębieniu i przekształceniu. Wiele spraw i zachowań, które kiedyś nie wydawały mi się złe, po tym jak poznałem Jezusa, zrozumiałem, że były niewłaściwe. I jeszcze coś, co nas powstrzymuje. Właśnie tytułowa bojaźń Pana. Ale jeżeli macie, tak jak powiedziałem, jeszcze inne podpowiedzi, bardzo proszę, możecie je powiedzieć, uzupełnić naszą wspólną wiedzę i poznanie. Czy jakieś jeszcze inne propozycje, myśli z sali. Nie grzeszymy, bo tracimy błogosławieństwo. Tak, oczywiście Kasiu, jak najbardziej. Tak, smutne, złe konsekwencje, jakie mogą spotkać nas w wyniku grzechu, to jest, trochę wiąże się z utratą błogosławieństwa, aczkolwiek idzie nieco dalej. Utrata zbawienia, tak, tak, jasne. Lęk, strach przed ewentualnością utraty zbawienia. Stajemy się do Niego podobni, uświęcamy się i w ten sposób, stając się uczestnikiem Jego natury, już tak rozwijam tę myśl, grzech nie ma na nas już takiego wpływu. Zgadzam się z tym, jak najbardziej. Lęk przed pójściem własną drogą. No tak, bo my sami własną drogą idąc możemy niestety zabłądzić, pójść na manowce w krzaki. I później jest ciężko z tych krzaków wyjść. No to cieszę się, że zadałem to pytanie, bo usłyszałem kilka odpowiedzi, które mi również w jakiś sposób pomogły. Bardzo Wam dziękuję. Ale dzisiaj coś szczególnego. Chciałbym mówić o bojaźni Bożej, bojaźni Pańskiej. Myślę, że w konkluzji dojdziemy, dlaczego jest to tak ważne. Czym jest bojaźń Pana? Zanim przejdziemy do wersetu, który nam to objaśni w taki sposób bezpośredni, chciałbym odwołać się do kilku naszych potocznych zrozumień. Czasami można usłyszeć opinię o kimś, wyrażano w taki sposób, on się Boga nie boi, albo ty się Boga nie boisz. Niektórzy z nas, mam wrażenie, chyba to słyszeli już w swoim życiu kiedyś tam w przeszłości, mam nadzieję w przeszłości już za nami. Ty się Boga nie boisz. Okrzyk ten oprócz emocji zawiera dezaprobatę, nawet zgrozę wobec Wyjątkowo złego postępowania, wobec wyjątkowego okrucieństwa, wobec wyjątkowego cynizmu, wobec na przykład bezczelnego kłamstwa itp. Mówimy, ty się Boga nie boisz, bo kiedy widzimy, że ktoś wbrew prawdzie, wbrew wszelkim standardom, wbrew wszelkiej, wszelkim zasadom robi coś złego, krzywdząc, raniąc, niszcząc, mówimy, człowieku, ty się Boga nie boisz. A w domyśle, w domyśle tego powiedzenia jest tak, Ty się Boga nie boisz, a więc gdybyś się bał Boga, to byś tego nie robił. Czyli świadomość Bożej obecności, tego, że obserwowani jesteśmy przez Niego, tego, że jesteśmy przez Niego oceniani, możemy być osądzeni, może wpływać hamująco na grzech i zło. Zgadza się? Sama świadomość Boże, Ty patrzysz na każdy mój Krok, gest, czyn, słyszysz każde słowo, ba, nasz nawet myśli głęboko skryte na dnie serca. A zatem, ponieważ Ty to wszystko widzisz, wszystko jest jawne przed Tobą i nie będzie nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, to nie jest dobra wiadomość dla nas, uśmiechnijcie się, to nie jest dobra wiadomość, dlatego lepiej już dzisiaj, żyć w bojaźni Bożej. I taka jest prawda, że w obecności ludzi, których się w jakiś sposób boimy, czujemy respekt, bardziej się kontrolujemy. Wystarczy w pracy. Kiedy nie ma kierownika czy dyrektora, no to jakoś tak sobie, tak sobie pracujemy. Ale kiedy idzie kierownik, to następuje dziwna mobilizacja. Nagle te ruchy stają się szybsze, prawda? No jest coś takiego. Jak pastora Jacka nie ma, to tak Coś tam sobie rozmawiano, a jak się zbliża, to tak nagle... Nie, to był zły przykład, to był zupełnie nietrafiony. Pamiętam w szkole, wiecie, jak jest w szkole na przerwach, szczególnie w szkołach podstawowych, tam trzeba chodzić w takich słuchawkach dźwiękochłonnych, żeby nie oszaleć. Parę razy gdzieś tam przechodząc, zastanawiam się, jak ja przeżyłem tą falę uderzeniową. Pamiętam w mojej szkole, to nawet już nie była szkoła podstawowa, tylko szkoła średnia, zespół szkół, wielka szkoła, 2000 uczniów, taki kombinat, wielkie korytarze i wiecie, w korytarzu na przerwie huk, jeden huk. Wszyscy gadali, śmiali się, krzyczeli, nagle otwierały się pewne drzwi z napisem dyrektor. I od tych otwartych drzwi, wiecie, to tak jak na filmach fantazy, idzie taka fala mrozu i wszystko zamarza, helikoptery spadają nagle, Ludzie stają tak, wiecie, wszystko się dzieje nagle taka fala ciszy szła od tych drzwi i biła od osoby dyrektora. I w promieniu tak 15 metrów czy 20 do przodu i za nim taka fala ciszy. I wszyscy zwalniali ruchy, wszyscy jakoś tak nagle zachowywali się inaczej. Kiedy znikał za zakrętem, a, pff, znów to wszystko wracało do normy. Strach przed tym człowiekiem, a miał chłop, autorytet. Wiecie, to były czasy, kiedy jeszcze nauczyciel mógł ucznia plasnąć w, w ucho, a rodzic dołożył, nie to co dzisiaj, ja nie mówię, że to było dobre, ale tak po prostu było, więc w tamtym czasie naprawdę ten człowiek miał ogromny autorytet i zwyczajnie nogi nam drżały, kiedy trzeba było do niego iść coś załatwić. Kiedy pojawia się na przykład policja, ludzie się uspokajają. Mój kolega kupił sobie samochód, który gdzieś tam był w służbie policji i miał zainstalowaną syrenę. Opowiada mi takie śmieszne zdarzenie. On nie był policjantem, po prostu w jakiś sposób ten samochód kupił. Jechał przez jakieś miasto i zobaczył szamoczących się, powiedzmy, niezbyt trzeźwych osobników. Włączył guzik i to zrobiło tylko tak trzy razy. Wiecie, jak to robi syrena policyjna, taki hałas. I nagle ci ludzie trzy kroki od siebie i poszli, każdy w swoją stronę. Myślał, że ze śmiechu, nie wiem, z tego samochodu wypadnie. Bojaźń przed autorytetem. Strach przed konsekwencją i niechęć do kłopotów. Nagle sprawiają, że przestaje grzeszyć ten dźwięk sprawia, że nie muszę teraz się bić i szamotać tym człowiekiem. Chociaż chwilę wcześniej miałem ochotę go zabić. Bojaźń przed autorytetem. Zdrowa bojaźń. Przypowieści 8, 13. Księga przypowieści Salomona, rozdział 8, wiersz 13. Bojaźń Pana to, słuchajcie, to nie jest strach przed Bogiem, to nie jest drżenie kolan, ale bojaźń Pana to nienawiść do zła. Bojaźń Pana to nienawiść do zła. Nienawidzę, Bóg mówi, pychy, wyniosłości, złych dróg życia i przewrotnych warg. Gdy mówimy o bojaźni Bożej, która powstrzymuje nas przed złem, to nie mamy na myśli złego, srogiego dyrektora, przed którym drżą nam nogi, albo też policjanta, który może wymierzyć nam karę i pozbawić wolności, ale jest to nienawiść do tego, co Bogu się nie podoba. Nienawiść do grzechu. I myślę, że to jest jeden z największych, najważniejszych mechanizmów obronnych człowieka bieżącego przed upadkiem w grzech. Nienawiść do zła. Kochanie Boga i nienawidzenie tego, co Jemu się nie podoba. Zaznaczam, Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. Więc żebyśmy mieli tutaj też rozeznanie, my nie nienawidzimy tych złych ludzi, my nienawidzimy tego, co robią, tego, w czym tkwią, to jest złe. Nienawidzimy też y, tych wszystkich złych zachowań, kochamy natomiast tych wszystkich ludzi. Bojaźń Boża to chęć bycia z Nim jednego serca. Kiedy jesteśmy zestrojeni z Duchem Świętym i to, co Adam powiedział, y, upodobnieni Uczestnikami jego natury. Wtedy jesteśmy na dobrej drodze. Bojaźń Boża to nie religia, to nie ceremonia. Wiecie, że można być człowiekiem religijnym i nie mieć bojaźni Bożej? Można. Można być człowiekiem wierzącym, że Bóg istnieje, a mimo wszystko nie bać się Boga w ten dobry sposób. Można być człowiekiem zaangażowanym religijnie i nie przeżywać bojaźni Bożej czy nienawiści do złego? Otwórzmy Księgę Izajasza. Z tej księgi będziemy czytać dzisiaj z dwóch miejsc, a nawet z trzech. Rozdział pierwszy Księgi Izajasza zaczyna się opisem tego, o co Bóg ma pretensje do swojego ludu. Od wiersza 10 do 17. W skupieniu przeczytajmy lub wysłuchajmy tego tekstu. Słuchajcie słowa Pana wy, książęta Sodomy. Słucha się w prawo naszego Boga, ty ludu Gomory. I uwaga, te słowa nie są adresowane do prawdziwej Sodomy i Gomory, bo ich już nie było, tylko do ludu Bożego. Bóg zwraca się do tych ludzi, nazywając ich Sodomą i Gomorą. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Mam już dosyć całopaleń baranów i tłuszczu tucznych zwierząt. Nie pragnę już krwicielców i jagniąt i kozłów. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przede mną, to czy ktoś od was oczekiwał tego wydeptywania moich dziedzińców? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie to dla mnie obrzydliwość. Nów i szabat i zwoływanie zebrań nie mogę znieść fałszywych spotkań i zgromadzeń. Waszych nowych i waszych świąt nienawidzi moja dusza, stały się mym ciężarem. Zmęczyłem się ich znoszeniem. A gdy wyciągacie wasze ręce, zasłaniam przed wami oczy, Choćbyście pomnożyli modlitwy, nie będę słuchał. Wow, Bóg mówi to do swoich dzieci, do swojego dziedzictwa? Czytajmy dalej. Wasze ręce umoczone są we krwi, a wasze palce w bezprawiu. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie z mych oczu wasze złe uczynki. Przestańcie czynić źle. Uczcie się czynić dobrze. Stosujcie prawo, brońcie skrzywdzonych, Rzetelnie sądźcie sierotę, wstawiajcie się za wdową. Do tego miejsca, choć można by dalej czytać, Bóg mówi o tym, że nie jest zainteresowany ceremoniami i religią, jeśli serce człowieka jest od niego dalekie z powodu rozdwojonego życia. I ten wywód Izajasza, kontynuowany w kolejnych rozdziałach, prowadzi do następującej konkluzji i zdefiniowania problemu. Pan Jezus powtarza w Ewangeliach ten cytat z Księgi Izajasza i to jest rozdział 29. To jest drugie miejsce z tej księgi na dzisiaj. Rozdział 29, wiersz 13. I pewnie pamiętacie z Ewangelii, jak zacznę czytać. I Pan powiedział tak: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie tylko ustami i czci mnie tylko wargami, jego serce jest daleko ode mnie a Jego bojaźń przede mną jest tylko wyuczonym przepisem ludzkim. Pamiętamy to z Ewangelii? Lud ten z wargami, ale serce ich dalekie jest ode mnie. Mimo całej religijności, obrządków, tego wszystkiego, co miało miejsce, Bóg patrzy na serce, na życie. I Bóg mówi wprost, że brzydzi się tym, co zewnętrzne, jeśli to, co zewnętrzne maskuje, to co wewnętrzne. Jezus mówił o niektórych z ludzi, że są grobami nieoznaczonymi. To znaczy chodzisz, nie wiesz, że pod spodem jest zgnielizna, pod spodem jest zło. Co jest priorytetem naszego życia? Ja myślę, że my w kościele tego typu, w kościele ewangelicznym jesteśmy dość mocno wyczuleni na to, aby nie wpaść w kolejne obrządków, ceremonii, zwyczajów, odprawiania nabożeństw. Wydaje mi się, że dość dobrze chronimy się przed tego rodzaju zniewoleniem w jakąś tradycję, spłyceniem naszej pobożności do tego, aby sprowadzić to do odprawienia czegoś. Wydaje mi się, że nieźle sobie z tym radzimy. Czy jesteście podobnego zdania? Czy może nie? Nie wiem, no niektórym nabożeństwa wydają się może za sztywne, a niektórym za nowoczesne, no, różnie to może być. W każdym razie, patrząc od tej strony, staramy się unikać tego rodzaju sytuacji, że zastępujemy relacje z Bogiem obrządkiem. Ale, ale, czy do końca nasze serca rzeczywiście są zanurzone w bojaźni Bożej? Czasami skupieni bywamy na tym, żeby nabożeństwo miało dobry przebieg, żeby dużo się działo. Można było się wykazać, coś przeżyć i to jest dobre, jak najbardziej, potrzebujemy dobrych spotkań, dobrych nabożeństw, dobrej muzyki, śpiewu, potrzebujemy wszystkiego darów ducha, to jest wszystko bardzo potrzebne, ale pamiętajmy, że poza dwiema godzinami nabożeństwa jest ile godzin w tygodniu, kto policzy szybko, dostanie nagrodę, szklankę wody, ile tydzień ma godzin? No 24 razy 7 minus 2, minus tak? Minus 2. 166 godzin, tak? Więc oprócz tych dwóch godzin jest, jest jeszcze 166. Kiedy nie jesteśmy razem, kiedy nie śpiewamy, kiedy nie jesteśmy w jakimś naszym kanonie. I co wtedy? Czy żyjemy w bojaźni Bożej? Czasami zauważam, i to jest ludzkie, że spłycamy chrześcijaństwa do pewnego... Skupienia się na wspólnym przebywaniu, efektownym nabożeństwie. Wiecie, to przyciąga ludzi, ale nie zawsze zmienia. To przyciąga, ale niekoniecznie zmienia. Jestem historykiem i, i nie daruję sobie, żeby nie odwołać się do historii. Sporo przebudzeń, naprawdę potężnych, duchowych przebudzeń, które miały miejsce w przyszłości, te przebudzenia przeradzały się w zwyczaje i ceremonie. Nie ma dzisiaj poza wspomnieniem. Współcześnie nie ma żadnego śladu przebudzenia w niektórych ruchach i Kościołach. Wiecie, w dodatku żyjemy w trudnych czasach, chociaż czasy zawsze były trudne. No kiedy były łatwe czasy? Kto mi powie? Proszę? No w raju, no ale tak, w ogrodzie jeden, no ale też nie potrwało to długo niestety, chyba nie. Są oczywiście czasy łatwiejsze, trudniejsze, no jak jest pokój, dostatek, to nie ma powodów do narzekania. Aż tak bardzo, no ale kiedy są wojny, klęski żywiołowe, no to możemy powiedzieć, że to są rzeczywiście trudne czasy. I z pewnością żyjemy w czasach, które są dość trudne w skali globalnej. Natomiast jeżeli chodzi o bojaźń, czy brak bojaźni Pana, jest to powszechne, i coraz bardziej powszechne tak, także w naszym kraju: brak bojaźni Boża, więc nie liczenie się z zasadami Bożymi, nie liczenie się z tym wszystkim, co mogłoby Bogu się nie podobać. I to zarówno w sferze prywatnej, jak i w sferze publicznej. Jest cała lista tego, jak przejawia się brak bojaźni Boży w czasie ostatecznym. Otwórzmy drugi list Pawła do Tymoteusza, rozdział trzeci. Kilka wersetów, jeden do pięć. Drugi do Tymoteusza, rozdział trzeci. Słuchaj uważnie, ponieważ z pewnością coś z tych zjawisk tu opisanych Obserwujesz, obserwowałeś, a może nawet w jakiś sposób Ciebie to dotyczy. Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Kropeczka na razie, trudne czasy. I tu nie chodzi autorowi, czyli Pawłowi o na przykład wojny, czy klęski żywiołowe, czy kryzysy ekonomiczne, czy epidemie. Nie to miał na myśli, ale miał na myśli ludzkie charaktery i te Trudne czasy będą wynikać z tego, co czytamy, od wiersza drugiego. Czytajmy uważnie. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, hełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, Nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, Nieczuli, nieprzejednani. Skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre, zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga, stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Takich ludzi unikaj. Na tym zakończymy, chociaż ten tekst idzie dalej. Tak więc czasy ostateczne będą trudne ze względu na trudnych ludzi, ze względu na trudne charaktery. Tacy ludzie są, takimi ludźmi byliśmy, mam nadzieję, byliśmy w czasie przeszłym my, ja taki byłem, tutaj w kilku punktach widzę siebie w starym życiu, niestety w kilku punktach widzę też pewne skłonności, które odzywają się mimo woli, i to, jeśli nie jest przeniesione pod krzyż, jeśli nie jest poddane pieczęci Ducha Świętego, która nas przemienia, może przynieść wielką szkodę, wielką stratę. I na zakończenie ostatni fragment z Księgi Izajasza, rozdział jedenasty. Jeśli mówimy o pieczęci Ducha, to ta pieczęć odciska również coś, o czym dzisiaj czytamy. Rozdział jedenasty wiersze drugi i trzeci. Jest to proroczy fragment mówiący o Mesjaszu, o Chrystusie Panu, kim będzie i co go będzie charakteryzować. Izajasz, jedenasty rozdział, drugi i trzeci wiersz. Spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. W tej bojaźni Pana będzie się rozsmakowywał. Rozsmakowywał. Wierzę, że Bożym przesłaniem dla Kościoła, dla nas dzisiaj jest zachęta, abyśmy rozsmakowywali się w bojaźni Pana, która oznacza nienawiść do zła, spowodowana tym, że Boga kochamy, że jesteśmy podobni do Jezusa, że mamy Ducha Świętego, że znamy Słowo Boże. I jeszcze tych kilka innych powodów, które zostały dzisiaj wymienione. Paweł pisał do Filipian, tak już przytoczę z pamięci, w Biblii Warszawskiej brzmi to tak, w rozdziale drugim listu do Filipian, z drżeniem i bojaźnią zbawienie swoje sprawujcie. Sprawujmy swoje zbawienie w bojaźni Bożej, która nie jest strachem i lękiem przed kochanym Ojcem, ale jest nienawiścią do tego, co razi Go za smuca życzę dobrego tygodnia